chciałem zostać przy historycznej tematyce i zaśpiewać balladę może o trochę innym charakterze, ale łączy te, że te dwie ballady, poprzednią, Stienice Razinie i ten, którą w tej chwili łączą dwie cechy. Przede wszystkim to, że obie dzieją się w zamieszczłej przeszłości, a druga jest to zresztą, zobaczymy w końcu, że dzieje się na zamku Blaustein, tak mniej więcej, no, górnej, no, średniej Saksonii, tak początek XIV, koniec XVI wieku. I to jest ballada prawie rycerska, śpiewana przez bardów, rycerzy i turwerów w odległych od nas czasach.